Więc ja też chciałbym złożyć swoje świadectwo. Nie ma przypadków w życiu i myślę, że jest w tym palec Boży, że zostałem w Lublinie i zostając w Rublinie spotkałem księdza Szymona, trafiłem na tę parafię i nawet się nie spodziewałem, że w przyszłości będę miał taką szansę, żeby przewodzić duchowo takiej grupie, aczkolwiek zawsze małżeństwem, życiem rodzinnym się interesowałem od takiej strony naukowej, natomiast nie sądziłem, że przyjdzie mi też od strony praktycznej jakoś wchodzić w taką wspólnotę. Bardzo się z tego cieszę, z bardzo wielu powodów takich osobistych i wczoraj sobie uświadomiłem wieczorem, kiedy jeszcze przeglądałem różne maile i smsy, na które nie odpowiedziałem, że to jest jakaś niesamowita szansa, która też przede mną staje i bardzo się cieszę z tego, że tak się to w ogóle potoczyło że mm, Ksiądz Szymon, jak się spotkaliśmy, mówi, powiedział mi, że, że wyjeżdża właśnie, już wszyscy teraz jedzą, więc można oficjalnie o tym mówić, że wyjeżdża na tę misję. I mówi, no to wiesz, tak zgłosiłem biskupowi Ciebie, no bo tak rozmawialiśmy o tym. Ja tak sobie myślałem, no, a no tak, ale tak szukał kiedy byśmy o tym rozmawiali. No i trochę to było takie zmarszu. Z I tak sobie myślałem, Matko, ja mam tyle różnych zajęć, jak ja to w ogóle ogarnę tutaj yy, kur, tutaj klerycy w Opolu i, i tak dalej, ale sobie myślę, nie, no, no po prostu to będzie jakieś takie wyzwanie rozwojowe i, i jakoś coraz bardziej dojrzewam do tego i słuchając tutaj tych wszystkich świadectw, no nabieram takiego przekonania, że, że dobrze, że no po prostu yy, cieszę się i, i tak będę chciał to wszystko poskładać, żeby, żeby być, yy, Mówiąc tak brzydko, użytecznym, ale w sensie takim pozytywnym. A o konkretach to już w najbliższym czasie, jak ta użyteczność miałaby wyglądać. Natomiast tyle świadectwa i przechodzę do, do tego tematu, który na sam początek został zaproponowany. Temat związany z religijnością i jakością relacji małżeńskiej. Religijność i jakość relacji małżeńskiej w psychologii. Dla tych, którzy nie wiedzą, jestem też psychologiem. W psychologii jest analizowana stosunkowo od dawna. No i patrzy się na, na tę kwestię, kwestię religijności, także od strony psychologicznej. Jak ona wpływa, czy jak się wiąże z zadowoleniem z małżeństwa. Zdecydowana większość badań, które, do których można dotrzeć, to są badania, które potwierdzą hipotezę o tym, że istnieje pozytywny związek pomiędzy religijnością małżonków, a ich zadowoleniem z małżeństwa. Natomiast głębsza analiza tego, tego problemu, tego zagadnienia pokazuje, że generalnie badani są małżonkowie, którzy... Yy, trwają w związku małżeńskim, którzy przetrwali różnego rodzaju próby życia małżeńskiego i którzy są najczęściej szczęśliwi, bo do takich docierają ci, którzy chcą przeprowadzić badanie. W związku z tym nie dziwi fakt, że ten związek pomiędzy religijnością a zadowoleniem z małżeństwa po prostu istnieje. Brak jest, wyraźnie brak jest takich badań, gdzie małżonkowie reprezentują taką sytuację jak większość z Was tutaj, gdzie to małżeństwo trwa w tej perspektywie wiary, ale jednak faktycznie ja nie żyję z moim mężem, albo to życie z mężem jest ograniczone do jakiegoś absolutnego minimum, czy z żoną, więc jakby brak jest takich badań i oczywiście możemy sobie powiedzieć tak, że religijność ma duże znaczenie w budowaniu relacji małżeńskiej, no ale trzeba zaraz dopowiedzieć, że religijność dojrzała. Dojrzała to znaczy taka, która jest pojmowana jako moja osobista więź, relacja z Panem Bogiem i to co tutaj już wybrzmiało, ze strony Małgosi już będę mówił, muszę się przełamać, chociaż mam pewne no, trudności, no, no, no, no, no. tak, ale bo wiem, że taka jest tutaj, taki jest konsensus, że mówimy po imieniu. To czy my do księdza nie? Żeby tak, tak, jasne, ale ja do, do was mówię po imieniu, więc to, co zostało powiedziane, że tak naprawdę chodzi o, o mnie samego, tak, czyli o moją relację z Panem Bogiem, w kontekście tego tematu, to jest jakby ważne, żeby się jakby uwolnić od takiego myślenia, czy, czy przestać być niewolnikiem przeszłości, w tym sensie, że, że coś się wydarzyło, nie miałem specjalnie na to wpływu. Chciałbym, aby było inaczej, i jakby ciągle w tym żyję, trochę się sam ze sobą boksuję. No, a ta, ta druga strona albo jest niezainteresowana, albo ma inny pogląd, albo chce po swojemu budować swoje życie, prawda, a ja w tej klatce siedzę i się sam ze sobą boksuję. Myślę, że głęboka więź z Panem Bogiem, to co też wybrzmiało tutaj ze strony Maksymiliana, dobrze pamiętam? Tak. Że, że ta relacja z Bogiem jest czymś, co jakby pozwala mi zupełnie inaczej spojrzeć na to, co się dzieje, uwolnić się z tego, z tego więzienia trudnej przeszłości i nawet, jak to Małgosia powiedziała, no przebaczyć, czy, czy, czy mieć taki co najmniej obojętny, emocjonalny stosunek, o ile taki jest możliwy, do tej osoby, która no jednak pokrzyżowała drogi mojego życia, czy jakoś weszła między mnie, a mojego współmałżonka. Więc te spotkania i ta, ta wspólnota ona ma wyraźny charakter religijny i jakby stąd czerpiemy siłę do tego, żeby inaczej patrzeć na to, co się dzieje w relacji z moim współmałżonkiem, w naszej relacji małżeńskiej, w, w moim życiu. I to jest o tyle ważne, że dzisiaj ta mentalność świata jest na tyle ekspensywna, na tyle silna, na tyle sugestywna, że czasami można postawić sobie samemu pytanie, to co tutaj Krzysztof powiedział, czy ja naprawdę idę dobrą drogą, czy, czy, czy to, o co ja walczyłem, czy, to, czy przy czym ja staram się trwać, czy to naprawdę ma sens, czy, czy to warto się w ogóle trudzić, czy nie jest tak, jak mi podpowiadają czasami nawet właśnie moi bliscy, tacy, którzy powinni, mówiąc tak obrazowo, stać po, po mojej stronie, tak? Oni jakby poddają wątpliwość ten mój trud, mój wysiłek, moje starania, no jeżeli te najbliższe osoby poddają wątpliwość, to zaczynam czasami sam siebie pytać, czy to naprawdę ma sens czy ten cały trud nie jest jakąś farsą, czy ja się sam nie oszukuję, czy to mi się po ludzku opłaci i czy, czy ten wysiłek jest proporcjonalny do efektów do owoców, które, które, których oczekuję czy, czy one się w ogóle ujawnią kiedykolwiek i my tutaj jako osoby wierzące, jako osoby, które są mocno zakorzenione, zakotwiczone w Bożym Słowie staramy się i będziemy się starać spoglądać na tę swoją sytuację, na sytuację też innych, trochę z innej perspektywy, po to, żeby nabierać siły też do konfrontacji z tymi, którzy będą jakoś kwestionowali nasze decyzje, nasze wybory to, to jakby od strony, od strony takiej duchowej natomiast od strony takiej ludzkiej jesteśmy tutaj po to, żeby się nawzajem wspierać, żeby zobaczyć, że nie tylko ja doświadczam takiego problemu jest ktoś inny, mój brat moja siostra, ktoś kto jakby przeszedł już tę drogę albo ją zaczyna przechodzić i, i możemy sobie nawzajem udzielić yy, wsparcia. W perspektywie religijności yy, te nasze spotkania yy, i nasza grupa najprawdopodobniej zaraz wyjaśnię dlaczego najprawdopodobniej jakby nie przymnożą nam takiej yy, mądrości życiowej. Odwołam się tutaj do bardzo świeżych badań, które przeprowadziłem z księdzem Grzegorzem Cią nad yy, taką wspólnotą przymierza rodzin Mamre to były badania poświęcone mądrości. Badaliśmy trzy grupy osób. Osoby niereligijne, osoby religijne nie należące do żadnego ruchu religijnego, po prostu religijne i osoby należące właśnie do, do wspólnoty przymierza rodzin Mamre. Jakie były wyniki tych badań? We wstępnych hipotezach zakładaliśmy, że uczestnicy wspólnoty przymierza rodzin Mamre będą odznaczały się statystycznie wyższą mądrością w stosunku do osób niereligijnych i religijnych. Okazało się, że Osoby, nie, osoby religijne nie różniły się pod względem mądrości od osób religijnych i będących we wspólnocie przymierza rodzin małe. Czyli wniosek taki wstępny jest taki, że wspólnota być może ta ma inny charakter. Na pewno będziemy też od strony takiej naukowej będę zapraszał, bo to jest jakaś moja pasja, żebyśmy jakby też sami siebie tutaj określili, jak to jest, być może ta wspólnota ma inną strukturę, inny charakter, ale wydaje się, że sama przynależność do wspólnoty jakby nie przymnaża, nie jest gwarantem tego, że ja będę mądrzejszy, doskonalszy, kimś, kto, kto jakoś łatwiej sobie z czymś poradzi. Siła wspólnoty tkwi raczej we wzajemnym wspieraniu siebie w tym, że, że jest świadectwo, że jest siła świadectwa, że jest drugi człowiek, na którego ja mogę liczyć, że jest ktoś, komu ja mogę powierzyć swoje sprawy. Być może ci z was, którzy są po raz pierwszy, mogli być może po raz pierwszy jakoś poważnie powiedzieć o tym, co przeżywają, czego doświadczają, w związku ze swoją sytuacją i poczuć się po prostu bezpiecznie, nieoceniani, niepodważani itd. Prawda? Więc jakby to jest siła tej wspólnoty. I myślę, że ona przede wszystkim po to jest potrzebna, żebyśmy umieli iść pod prąd tego, co dzisiaj świat proponuje, czego egzemplifikacją są na przykład ci sędziowie, którzy y, y, gdzieś tam z tyłu głowy mają takie przekonanie, że trzeba te rozwody, tych rozwodów po prostu udzielać, bo skoro dwoje ludzi y, y, bardziej lub mniej zgodnie dochodzi do takiego przekonania, no to dlaczego utrudniać im y, budowanie nowego życia. Jestem przekonany, że tutaj jakby nie ma tego rozumienia, tu się bardziej przykłada te ludzkie kategorie, nowe życie, nowy rozdział, zamykamy coś, otwieramy coś coś nowego tymczasem jednak no, w boższych kategoriach jest zupełnie inaczej ten rozdział raz otwarty przysięgą małżeńską zamyka się dopiero wtedy kiedy jeden z małżonków umiera jakby odchodzi na drugą stronę zgodnie z przysięgą małżeńską w związku z tym no, na pewno religijność rozumie jakby rozwijana w ramach tego charyzmatu, który został tu odczytany na samym początku będzie polegała na tym, żebyśmy po prostu coraz bardziej jakby patrzyli na tę swoją sytuację i sytuację innych właśnie z perspektywy wiary, ale będziemy mogli tak spojrzeć tylko wtedy, kiedy będziemy mieli głęboką relację, głęboką więź z Bogiem. I tutaj do małżonków, którzy y, y, przyszli, do Aliny i Adama, tak? Arlet. Arlety i Adama. To jest bardzo ważne i oczywiście jest super, że, że jesteście tutaj razem i że się na to zdecydowaliście. I to świadczy o tym, że naprawdę Wam y, zależy, bo to, to jest, y, myślę, trudne, szczególnie dla mężczyzny, dla, dla Adama, żeby no, no przyjść y, prawda, i usłyszeć y, w jakiś sposób o tym, że, no, że te, ta relacja małżeńska z powodu tego, że sięgam po, po alkohol zaczyna się sypać, ale jednak jesteście tutaj razem i to świadczy o tym, że chcecie zawalczyć. Ale pierwszym krokiem tej walki dla Was w moim przekonaniu jest to, to zawalczenie o tą osobistą relację z Panem Bogiem. Wtedy o, o wiele łatwiej każdemu z Was będzie przyjąć taką perspektywę po prostu Bożą w tej walce. Znaczy będziecie mieli wspólną płaszczyznę, prawda? Wspólną będziecie jakby rozumieć, o, o co tu idzie, prawda? A, a już na pewno te płaszczyzny nie będą w takim dystansie, tylko będą jakoś yy, zbliżone. I to jest właściwie dla każdego, dla każdego z nas, yy, yy, żeby umieć zrozumieć to, co się w moim życiu dzieje i jakoś podchodzić do tego yy, z takim Bożym pokojem, no to konieczne jest to postawienie sobie pytania, jak dzisiaj wygląda ta moja więź, moja relacja z Panem Bogiem, bo w momencie, kiedy ona będzie silna, kiedy ona będzie autentyczna, kiedy ona będzie prawdziwa, kiedy będzie przepojona wszystkimi emocjami, kiedy będzie totalna i zupełna w tym sensie, że Panu Bogu oddamy wszystko i On będzie miał prawo do naszego życia, wtedy zupełnie inaczej będziemy patrzeć też na to, co co przeżywamy. Będziemy potrafili nabierać dystansu do, do własnych trudnych emocji, które będą się pojawiały, bo trudno, żeby się nie pojawiały. Będziemy potrafili odnaleźć w sobie siłę, żeby nie chlusnąć kawą tam, gdzie ktoś się o to prosi. Będziemy odnajdywali siłę, żeby popatrzeć na drugiego człowieka zupełnie, zupełnie inaczej i to jakbym chciał zostawić po tym pierwszym spotkaniu żebyśmy po prostu przyjrzeli się każdy z nas temu jaka jest ta moja osobista relacja osobista więź z, z Panem Bogiem co w niej jest dobrego i co, co mnie jakby ciągnie ku górze a co jeszcze potrzebuję zmienić co jeszcze Pan Bóg musi przemienić, co jeszcze Bogu muszę oddać, żeby ta relacja była dojrzalsza. To jest w mojej ocenie punkt wyjścia, punkt jakby startowy też do, do tego, żeby w pełni, żyć, w pełni żyć tym charyzmatem, ponieważ jakby kończąc, przyznam się, że z wieloma osobami dyskutowałem, nawet z, z księżmi i, i chociaż jakby z teoretycznego punktu widzenia należałoby się spodziewać jakiejś takiej powszechnej akceptacji, prawda? To jednak może nie tyle, że, że jakby kontestowali yy, jakby charyzmat i, i, i istnienie samej wspólnoty, ale yy, jakby taki duży margines też był na tak zwane specjalne przypadki, prawda? Yy, yy, I myślę, że, że to się bierze no, stąd, że tak sobie przeanalizowałem trochę roboczo w głowie, że to się może wziąć z tej intensywności relacji mojej z Panem Bogiem. Prawda? Że jeżeli moja relacja z Bogiem jest dojrzała, to faktycznie potrafię nadać właściwe znaczenie tym specjalnym przypadkom. A jeżeli ona jest trochę mniej dojrzała, no to te specjalne przypadki jakby zaczynają się wymykać spod takiego moralnego osądu i, i, i trochę bardziej może po ludzku, aniżeli po Bożemu, to się ocenia. A dzisiaj, kończąc już zupełnie, Ewangelia i Święty Piotr, prawda, który przed chwilą usłyszał, że, wcześniej usłyszał, że nie, to, to jego wyznanie, jesteśmy z jest autorstwa samego Boga, że Pan Bóg w nim mieszka i dosłownie za chwilę, chociaż Czytaliśmy to w odstępie tygodnia, ale w zapisie ewangelicznym to jest moment po momencie. Dosłownie za chwilę usłyszał, że jesteś szatanem. Znaczy, jesteś? mi z oczu szatanie, nie myślisz o tym, co jest Boże, myślisz po, po ludzku. I myślę, że jest duże wyzwanie dla nas, dla, dla księży, dla osób wierzących, żeby mieć takie przekonanie, że to Boże myślenie jest Bożym myśleniem, a ludzkie myślenie jest ludzkim myśleniem i umiejętność jakby rozróżnienia tych dwóch kategorii i konsekwentne podążanie potem za tym Bożym wyborem i za tym Bożym wezwaniem. To tyle na dzisiaj.